Dobry wieczór Nie wiem czy mnie słychać, ja dopiero co przyjechałem Ja Was słyszę strasznie, na początku mnie tam coś ten Andrzeja muliło, ale teraz chyba już jest dobrze. o czym już mówiliście, powiedzcie. No dobra, to, to ja tak y, chciałbym wspomnieć z tych odcinków, które się ukazywały. Y, to 1 lipca, tak zaczynając od początku, y, w Radiu Stephen King Hubert, czyli Mando, y, mówił o pilocie serialu Under the Dome, czyli pod kopułą. to jest na podstawie powieści Stephena Kinga. No to będę fajny z wyjątkiem końcówki, ale też nie będę psuł nikomu ani oglądania, ani czytania. No i tutaj jest opowieść o początku historii w Chester Mill, bodajże ta miejscowość się nazywa, gdzie spadła kopuła, nie można jej zniszczyć, nic z nią nie można zrobić, a ludzie w środku są uwięzieni. Także bardzo fajna rzecz. Bo ja, bo jestem w butelce. No to jak, jak nie było słychać, to to już nie będę powtarzał. Postaram się mówić trochę głośniej. Mhm. Nie, nie udało mi się teraz wysłuchać, ponieważ kilka dni teraz miałem raz jazdy i dopiero będę w stanie jakoś od wtorku, od środy zacząć słuchać Ale zaraz poprawcie mnie, to kapryfolium to nie jest od gdzieś wieźma, czasem? No a to tego ostatniego raczej nie słuchałem, ale poprzednie taki, owszem. Znaczy, jeżeli ktoś lubi na przykład tematury, tematykę jakiejś popkultury, różnych gier, filmów i sprawy science fiction, to jak najbardziej ja mogę się podpisać obiema łapami. no to mówiłem, że się mogę podpisać. Nie wiem dlaczego, ja tutaj palę cały czas, znaczy to właśnie zgasiłem, ale palę tyle kreseczek sobie, że nawet nie wiem, mogę mieć przester. Może już nawet nie mam, bo zapomniałem rachunku zapłacić. No i jeszcze z tych dwóch to na pewno inny koncept będzie, co? A był, cholera, to, to ja już teraz nic nie powiem. Nie, bo znowu mnie urwie. W tej butelce ciasno jest w ogóle. Napisy puśćcie teraz od razu. A nie, no tutaj jest, no, tu jest kolejne spotkanie z Sonią, która wyjechała do Indii, żeby się uczyć i opowiada jak wygląda nauka w Indiach. Cała, cała sprawa jest zupełnie inna niż w Europie, bo uczniowie uczą się to, tego czego chcą, a nie to co nakazuje kuratorium, oświaty czy jakieś tam inne kagańce. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy może za to nas z anteny ściągną, ale to się wiąże także z tym, że będziemy krzyże muzułmańskie wieszać w szkołach koło. Znaczy te mm, księżyce koło krzyży? No bo mnie to wiesz, takie, dla mnie to jest dziwne, ale to jest temat raczej na yy, hukafon. No nie wiem, jedno, jednego jestem pewien na pewno nie wypali. Internet mi zabieracie po prostu ktoś na mnie żeruje. No właśnie, o. No słuchałem To nie była Agnieszka, Agnieszki dawno nie było, już ja nie pamiętam w ogóle głosu Agnieszki, a to, to nawet chyba nie było Velmando, powiem Ci, to było wel ktoś tam inny jeszcze, a sprawa się rozbija nie o film World, World, Z, World Z, tylko War znaczy się, tylko o książkę Wojna Zombi. Tak, tak, tak, tak, tak, bo to w ogóle, no film jest tandetnie straszny jeżeli ktoś lubi Pepsi, to może go sobie obejrzeć, bo tam jest niesamowity produkt placement, e, a tak ogólnie, no to książka opowiada, mm, dlaczego film jest taki głupi? Ponieważ książka opowiada kilka historii od tego, jak to się zaczęło, jak dochodzi... Co, znowu mnie nie ma? No to świetnie, podczas tej edycji będę pukany. Więc... No tak, no w dobrym towarzystwie warto być pukniętym. No to fajnie, dziękuję. Ja sobie odpowiednią pozycję teraz yy, wybiorę. Już? Nie, no to jest historia kilku, kilku ludzi i w filmie właśnie zlepiono to w jeden scenariusz. I dlatego film jest taki lipny. Aha, dobra, to mówcie coś. Ja trochę, ja trochę wam postrzelam teraz, także y, przepraszam. Eee. No, no właśnie, mówiłem, że postrzelam. Dobra. Już strzeliłem. Później będzie Lewatywa Martina. No prawie jak w 300. to jest Sparta. I słuchajcie, głupczy. Mnie Was strasznie rwie, nie wiem dlaczego. Ja się boję, że ktoś mi butelkę zatka, wiesz, i, i tak w ogóle cały czas mi przerywa. No ja, ja waszą dyskusję słyszę tylko teraz, tak na kilka minut, bo później mam bełkot, ale to być może dlatego, że wypiłem trochę alkoholu kiedyś i może mnie jeszcze trzyma. E, co, ja bym chciał powiedzieć o nożu i widelcu jeszcze z 7 lipca. Nie, nie o dla ze śliwkami, bo te były w sierpniu. Znaczy, to nie były ze śliwkami, to były z czymś tam, biało-czerwone były w ogóle. Niecały nawet. A, a ja chciałem mówić o tym, że chłopaki poruszyli temat dość taki ważny, czyli MOMU i GMO, czyli mięso oddzielonego mechanicznie oraz genetycznie modyfikowanych różnych rzeczy ciekawych, które jemy. No, mam parówkę, to se zjem, nie? No ja tak samo się czuję, jak na przykład instrukcję sokowirówki czytam. Ale jakby nie było, jest to dość ważny temat, no nie musi być łatwy, no nie zawsze możemy gadać o pierdołach, prawda? No ale już beznamiętnie, słuchaj, bo chłopaki jadą, jadą tylko na zdrowych potrawach, kupują mi ten ku, jajka od dzikiej kury, która hasa sobie po lasach, tam nawet nie ma pieczątki żadnej. Tak, Tyr się rozwalił jak drób wiózł. hasało wiele kur. No to możesz to później przepędzić jeszcze i z tego dobry bimber będzie. Odezwij się po audycji. O czym omomie? No to mam. Nadeparówki no, parówki dobre, kulineo z Biedronki. Zawsze można sobie taki plasterek cienki wzdłuż wyciąć, masz jako zakładkę do książki. A tego nie wysuszysz, to się nie da, to zaczniesz na tym jakąś obcą cywilizację hodować raczej. To jak angielskie chlebki, to pleśnieje, ale się nie suszy. Pod, warunk pod warunkiem, że nie eksploduje, to tak, zgodzę się. I spływa. No, zaraz, zamiast po, zamiast podpałki, tak ogie bengalskie, zamiast podpałki, można taką parówkę stosować. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o podcaście z 15 lipca. Jest to osławiony myszmasz, który tak bardzo Andrzej Kogut-Famielec w dodatku go wysławił. Nie słuchając, w ciemno to zrobił, bo dowiedział się, że tam będzie mysza, czyli kolejny damski głos w polskim podcastingu. No i teraz właśnie ciekaw jestem, jak, jak ty Andrzej się do tego odnosisz, bo Myszmasz to jest podcast, który mówi też o takich rzeczach popkulturowych, odcinek który był z 16 um, boże 16, z 15 lipca odcinek 16 nazywał się mute Mash. E, dotyczył także serialu Under the Dome Ale oprócz tego rozmawiali o ich ulubionych książkach, które czytają o książkach fantasy, a także o grach RPG, które uwielbiają. No i tutaj my, Mysza zdziwiła swoją wiedzą, bo to rzadko się zdarza, żeby kobieta juchaczyła na komputerze, a w dodatku jeszcze w gry RPG. No to jest, to jest dziwne właśnie, czyli... A to znaczy, że ty.. Mo Moment, ja mam pytanie, czy ty, Andrzej, busem koparki wozisz? Że ci opadają? Aha. No kogut też nie duży, to i kopareczka mała. No, nie będę w firmie Wader robił reklamy, bo oni fajne kopareczki robią dla dzieci. E, więc tak. No! E, i, I chciałbym, ale to Wader nie Wejder. Amior Wader. Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Aha, już wiem, garto, garkotłuki takie, tak, tak. Dobrze, w święto, w święto 22 lipca wyszedł też bardzo fajny podcast, który tyka się Apple i wszystkich produktów spod tego zgniłego jabłka, dokładnie. Mhm, ale to jest bardzo fajny odcinek, bo to jest odcinek 132, ja wszystkim polecam nie tylko fanatyką Apple'a. Odcinek nazywa się iPad Only. I rzeczywiście tutaj jest Michał Śliwiński, który wraz z Boże, zapomniałem jak on się nazywa, ale to jakiś Hiszpan był bodajże. Napisali książkę, która tak Hiszpan. Hiszpan z Hiszpanii pochodzi. Albo i José. I Michał tutaj opowiada o książce, którą stworzył razem właśnie z Jose Velgarcia. Garcia i właśnie Garcia to w ogóle był ten sierżant z Zorro, tak na Markinesie, ale... Sam się zastanawiam, co słyszę... Y I sprawa jest taka, że właśnie wzięli na tapetę sobie jeden cel. Wszystko, co robią na komputerach, będą robić tylko i wyłącznie na iPadzie i będą to zgrywać do chmury, więc nastąpiły problemy, bo nie wiedzieli, z której chmury skorzystać, a to wiadomo, że czasem z dużej chmury mały deszcz jest. I tak. Tak. Tak. Yy, tak, chociaż na początku opinie były jakieś pomieszane właśnie, nie wiedziałam o, o co tam chodzi, ale koniec końców książka się okazała, jest w języku angielskim, jest yy, plan, już w tym momencie jest tłumaczona na język polski. Znowu mnie nie słychać? Dobra, za długo mówię, okej, okay, w porządku, na hiszpański też będzie tłumaczona i ogólnie bardzo fajny odcinek, mówcie coś kurka, bo mnie wycina. imprežu. Chyba sobie bris kupiłeś. Dla mnie, dla mnie ten odcinek był ciekawy pod tym względem, że facet zaczął uciekać na zachód przez Moskwę, bo tam się wszystko zaczęło. A po drugie, jeżeli Janusz tego nie przeżył, a tylko sobie wymyślił, to i tak jest według mnie księciem kitu i bajeru normalnie. Niesamowita sprawa. A my lipca nie omawiamy czasem? Aha, czyli omawiamy lipiec, ale jesteśmy w sierpniu, tak? Okej. Okay. Sierpień. Ciekawe skąd to wie, nie? No ja jeszcze chciałem coś powiedzieć właśnie, nie? Bo tak się śpieszyłem, tutaj śpieszyłem Myślałem, że znowu będzie obsuwa A tu się okazało, że wy z czasem wystartowaliście No, po... Ja też nie, bo jakbym miał mówić o tej motywacji To bym musiał używać zwrotów uważanych Powszechnie za nieparlamentarne No pewnie, że wiem mhm. No to ciekawie Aha, dobrze, ja już, ja już rozumiem. A teraz w porządku, pozwólcie mi jeszcze powiedzieć, jak coś to pukajcie, znowu, 138 odcinek Schwinga z 22 lipca można polecić także, ponieważ jest to odcinek, w którym chłopaki nie idą na batwiznę, nie sikają z wiatrem i nie omawiają, fajnie, dobra, już wiem. I nie omawiają filmów, tylko sobie rozmawiają z chłopakami z nieczystych zagrywek. I bardzo polecam ten odcinek. Trochę więcej bym o nim powiedział, ale za chwilę znowu będą walić w mikrofony. No ty jakiś niereformowalny jesteś po prostu. Był bardzo fajny. A oprócz tego chciałem jeszcze polecić rocznik 77, ale nie będę go już teraz polecał. <śmiech> Można powiedzieć, że w wydaniu głównym z Hugo, to jest audycja z 29 lipca, jest Emil Rau, który jest pogromcą radarów. I to bardzo dobry odcinek był do 20 minut, kiedy był Emil, bo później zaczęła się taka rozpierducha straszna na antenie i takie gadanie bzdur, że naprawdę 20 minut wydania, naprawdę 20 minut wydania z Hugo można przesłuchać, a dalej sobie można odpuścić. No bo to lipa straszna była. I co, ja tu oczywiście też Janusza miałem i chciałem jeszcze polecić wydanie wakacyjne Fantasmagierii, bo o tych podcastach rzadko się mówi, a to jest wydanie tak... A właśnie nie było mówione nic o grach, To był taki luźny odcinek wakacyjny, w którym była mowa tylko i wyłącznie o książkach, o filmach i o serialach, które można sobie ze sobą wziąć na wakacje, obejrzeć, przeczytać, wysłuchać. Bardzo fajne rzeczy i naprawdę ani krzty tam praktyczne, no, no może troszeczkę było o grach, ale to. Dobra, dobra, dziękuję. E, nie było nie było o grach e, i no, polecam odcinek i podpisuję się pod nim wszystkimi czterema łapami. No słuchaj, jest opisywany film, który nazywa się After Porn Ends, czyli kiedy porno się skończy. I są historie tych gwiazd porno, które, które grały właśnie w firmach pornograficznych. Ich historie są niesamowite, naprawdę bardzo fajny dokument. Nie, bo mnie butelka będzie zatykać znowu, czuję się jak jean. I nie będę spełniał żadnych życzeń. Nie mam pojęcia. Co bu? No w razie czego to się odezwa, nie? Jak nie, to dogram sobie na ten, na nagrywajkę i puszczę weter. Tam sobie to kopiujecie coś. Jako jingla. Chyba, że coś się zawali i Maciek go przełoży na następnego września. Otrzyma wyobraźni, widzę dziwne rzeczy, ale nie będę o nich mówił na antenie. Ładnie się żegnam I, i zamęt Teraz będziemy się anteną teraz to ja się